To są informacje Polskiego Radia 24. Andrzej Poczobut odzyskał wolność i jest już w Polsce. Dziennikarza przywitał m.in. premier. Emocje na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Tematem spotkania był Trybunał Konstytucyjny. Ślub dwóch kobiet zawarty w Portugalii musi trafić do polskiego rejestru. To decyzja sądu w Lublinie. Minęła 20. Kamil Olak, zapraszam.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 Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, opuścił areszt. W imieniu mężczyzny wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jest objęty teraz dozorem policji, a także zakazem opuszczania kraju. Prokuratura wczoraj złożyła zażalenie na postanowienie sądu, ale nie został wyznaczony jeszcze termin jego rozpatrzenia. 57-latek potrącił posła w miniony czwartek, gdy ten jechał rowerem na granicy Dąbrowy Górniczej i Sosnowca.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 Kancelaria Marszałka wyjaśniła wszelkie wątpliwości, które stawiał Pałac Prezydencki przed wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział z kolei, że odebranie przyrzeczenia od czworga nowych sędziów było bezprawne. Nie minęło nawet 30 dni, kiedy państwo sędziowie, jak rozumiem w porozumieniu z marszałkiem Sejmu, który udostępnił salę w Sejmie, postanowili wbrew prawu dokonać ślubowania. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział, że prezydent powinien bez zwłoki odebrać przyrzeczenie od wszystkich nowych sędziów Trybunału. Gdy prezydent przebywał miesiąc za oceanem na konferencji SIPA, albo był miesiąc w szpitalu, życzymy mu zdrowia, to wtedy może zwłoka byłaby uzasadniona. Ale prezydent potrafił o dwójki odebrać. A co do czwórki się zastanawia, jak długo się by nie zastanawiał? Obecni na sali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wskazywali, że aktualna sytuacja może prowadzić do podważenia zaufania do głównych instytucji państwa.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 W nocy w całym kraju chwyci mróz od minus do minus 3 stopni. 1 stopień na plusie tylko na południu Polski. W środę na niebie sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. Na północy i wschodzie może jednak przelotnie padać deszcz od plus 7 stopni na północnym wschodzie. Do 15 na krańcach zachodnich, w centrum i na południu około 10. W polskim radiu 24. Jest 26, a przed nami kolejne tematy, kolejne informacje. Tak jest. Sporta w sporcie dzieje się sporo, jeżeli chodzi o piłkę nożną i siatkówkę przede wszystkim w naszym studiu. Grzegorz Nowaczek. Grzegorzu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od piłki nożnej, no bo dzisiaj piłkarskie święto, możemy powiedzieć w Lidze Mistrzów i spotkanie na, szczy na szczycie PSG z Bayernem Monachium. O ile się nie mylę, o 21. Dokładnie o 21:00 Ten mecz, który no, zapowiada się na bardzo wyrównane spotkanie, ale zobaczymy jak to będzie. Nieraz na papierze to zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. To prawda mistrzów już niejednokrotnie też mieliśmy takie przykłady, że spotkanie niby wyrównane, a pierwszy mecz kończył się zwycięstwem wysokim jednej z drużyn, choć później w kolejnym spotkaniu też bywało różnie, nawet w przypadku wysokiego zwycięstwa w pierwszym spotkaniu. Natomiast jutro, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, też ciekawy, ciekawy mecz, no bo, bo Atletico Madryt podejmie Arsenal i to też godzina 21. Zgadza się, tam już można powiedzieć, że trochę większy faworyt, jeżeli chodzi o zespół z Anglii, no ale jak to będzie na koniec, to, to się dopiero okaże. Piłka nożna i w ogóle sport lubi zaskakiwać, no ale jeżeli rozmawiamy o spotkaniach na szczycie, to teraz zmienimy tylko dyscyplinę, natomiast te spotkania na szczycie pozostaną. Co w siatkówce będzie? W siatkówce oczywiście o tych spotkaniach o medale już rozgrywanych, czyli finał Resowi z a, a, Alurono oczywiście z Bogdanką Klubin, no i mecz o trzecie miejsce między projektem a Resowią. To zapraszamy po już teraz do polskiego Stadia 24 Grzegorz Nowaczyk zostaje z państwem. I od tej siatkówki rozpoczniemy dzisiejszy program. Projekt Warszawa wygrał wczoraj z ASEKO Resowią 3-2 do 2 i prowadzi 1-0 w walce o brązowy medal plus ligi. Gra toczy się do trzech wygranych spotkań. Trener projektu Kamil Nalepka chwali swoich podopiecznych.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 Pełen zrotu fakcji ten dzisiejszy mecz z projektem, dla was zakończony bez happy endu, a jak ty podsumujesz to spotkanie? No jest złość, trochę na pewno, w pewnym momencie trochę rozpoczął się chaos na naszym boisku, no nie możemy tak oddawać ten drugi set, pięć piłek setowych, kolejny raz nam się to zdarza. Mam nadzieję, że, że wyciągniemy wnioski do, i na kolejnym meczu wyjdziemy jeszcze bardziej nabuzowani i gotowi, żeby wygrać, bo to jest to ostatni moment, żeby, żeby pokazać swoją wyższość. Już później nic nie będzie. Ta piąta decydująca partia, też taka specyficzna, tak to nazwę, bo najpierw kontuzja po stronie projektu. Bartosz Bednosz musiał opuścić parkiet. Potem po waszej stronie tak samo przyjmujący Szalpuk musiał zejść z boiska no i to były jakieś takie decydujące momenty tego ostatniego seta. Zaczęliśmy popełniać na pewno błędy i straciliśmy tej pewności siebie. Później zaczęliśmy u robić coś, co nie używamy na, na co dzień. A drużyna z Warszawy jak już poczuła luz, no to się bawiła. Firu no, dawał piłeczki tak jak, e tak jak chciał i, i nie mogliśmy, byliśmy trochę be bezradni. No zwiesiliśmy głowy. Nie możemy tak robić, musimy walczyć do samego końca, a my się, a życzę chłopakom dużo zdrowia, Bartkowi Bednarzowi, żeby wszystko było w porządku. Wiadomo, kluczowa, kluczowa osoba w tej drużynie, lider można powiedzieć. Co zrobić, żeby w Rzeszowie wyrównać stan tej rywalizacji? Wygrać, no o co? No musimy wiedzieć, co jest naszym celem, co, co chcemy osiągnąć i, i wziąć to. Tego życzę w takim razie. Dzięki wielkie. Teraz przechodzimy już do piłki nożnej. Nieoficjalny finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tak, we Francji zapowiadany jest dzisiejszy półfinałowy pojedynek Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Ten mecz dziś wieczorem w Paryżu a o przedmeczowych nastrojach nad Sekwaną Stefan Folcer.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 Dobry wieczór. Przed nami spotkanie, które na pewno bardzo będzie się podobało kibicom, ale czy będzie tak wyrównane, jak zapowiadają to większości eksperci, jak to twoim zdaniem będzie wyglądało? No mam nadzieję, że będzie to wyrównane spotkanie, ponieważ tak jak wspominałeś przedwczesny finał, choć z drugiej strony w ćwierćfinale Bayern Monachium wyeliminował Real Madrid i pytanie, czy to takim przedwczesnym finałem nie było, bo gdy Real Madryt gra w Lidze Mistrzów, no to zawsze jest właściwie faworytem do końcowego triumfu, teraz już Realu nie ma, jest rywal z zamiedzy Atletico, ale o tym później, natomiast że podejmuje Bayern Monachium i tutaj ja spodziewam się przede wszystkim wysokiego wyniku, ponieważ Bayern jest jest niezwykle silny, wygrywa mecz za meczem, dziewięć zwycięstw w ostatnich dziewięciu spotkaniach, ostatnia porażka 24 stycznia, ligowy mecz z Augsburgiem, poza tym właściwie same zwycięstwa, natomiast problemem Bawarczyków jest na pewno to, że choć strzelają dużo, bo mają na przykład Michaela Olize czy przede wszystkim Harry'ego Keina, niesamowitego angielskiego napastnika, to jednak tracą gole na potęgę i to może być tylko woda na młyn dla Paris Saint-Germain, bo drużyna z Paryża doskonale pewnie zdaje sobie sprawę, że, że ten Bayern da się ukąsić i ten Bayern potrafi stracić nie jednego gola. Powiedz, że ma olbrzymią siłę rażenia w ataku również. W związku z tym myślę, że jakiś taki wysoki wynik na styku to jest coś, co mi się marzy dzisiaj wieczorem. Możemy powiedzieć, że to taki creme de la creme Ligi Mistrzów, bo spotykają się dwa zespoły, które w swoich ligach są liderami. Bayern to nawet już zapewnił sobie tytuł mistrzowski, broniąc po raz kolejny ten tytuł. PSG też w tamtym roku triumfowało w lidze, no i teraz jest na najlepszej drodze ku temu, żeby znowu wygrać we Francji złoty medal na koniec sezonu. Tak Ligi Mistrzów, o taką Ligę Mistrzów walczyliśmy? O taką, tak. o taką ligę mistrzów nic nie robiliśmy, można powiedzieć, ale rzeczywiście jest to, jest to spotkanie wielkich mistrzów, choć są to troszeczkę inni dominatorzy w swoich ligach, tak bym to określił, ponieważ Bayern Monachium po prostu nie przegrywa, jak wspominałem, tylko w tym roku jedna porażka i jeden remis, czyli dwie straty punktów, jeśli chodzi o drużynę Van Panego. natomiast w Pezrze takie potknięcia w przypadku, w postaci porażek zdarzają się dość często, bo w lutym to była porażka z Ren. W marcu z Monako i w ostatnich tygodniach, 19 kwietnia także z Lyonem, więc te potknięcia zdarzają się częściej i PSG nie ma tak komfortowej sytuacji jak Bayern, bo Bawarczycy to jest jedyna drużyna w Europie, która może jeszcze marzyć o tym, by wywalczyć potrójną koronę. PSG odpadło z Pucharu Francji, ma szansę już tylko na Mistrzostwo i na Ligę Mistrzów, w cudzysłowie tylko, a Bayern ma jeszcze ten krajowy puchar do zdobycia także, więc jest jedyną drużyną w Europie, która może sięgnąć po potrójną po koronę, więc to jest też pewnie dodatkowa motywacja dla potopiecznych wasem kompanego, którego dziś nie będzie na trybunach. Co ciekawe, zastąpi go jego asystent Aron Danks. Wansem Kompany był nawet pytany, czy może jakiś sztuczek będzie próbował. Bo przecież pamiętamy z wielkich trenerów sprzed lat, którzy różnych różnego rodzaju magicznych sztuczek próbowali kiedy nie mogli być dostępni na ławce rezerwowych. Powiedział, że w koszu na pranie się nie schowa, więc nic nie planuje, ale na pewno ta łączność z Aronem Danksem będzie. Będzie cały czas. Można to tak trochę spłycić do pojedynku Harry'ego Kane'a z Dembele, czy, czy, czy tu tych postaci takich wiodących w obu zespołach jest dużo więcej? No ja myślę, że jest rzeczywiście dużo więcej. Oczywiście to są dwa tacy najbardziej charakterystyczni piłkarze, bo zdobywca złotej piłki Dembele i Kane, czyli najskuteczniejszy i najlepszy obecnie napastnik na Doznał strasznej kontuzji właśnie w meczu z PSR-ze, wrócił na boisko i teraz właśnie znowu przeciwko Paryżanom może się spotkać, ale PSZ to też Kwaraskelia, to też Witinia, którego występ stał pod znakiem zapytania, czy Desiree Due to są piłkarze najwyższej światowej klasy. No jak to się wszystko zakończy, przekonamy się o 21.00, no o, tak przekonamy się to dopiero o 22.50 pewnie mniej więcej, ale o 21.00 start tego meczu Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Ja już dziękuję Filipowi Jastrzębskiemu za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w naszej audycji wracamy do siatkówki, o której już trochę wspominaliśmy, a moim i Państwa gościem Edyta Kowalczyk, Przegląd Sportowy ONET. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o naszej siatkarskiej Plus Lidze, bo tam już najważniejsze rozstrzygnięcia przed nami, a właściwie to już trwają trochę te rozstrzygnięcia najważniejsze, bo jesteśmy po pierwszych spotkaniach, zarówno w meczu o złoto, jak i w tym pojedynku o brąz. Zaczniemy od tego ważniejszego, no dla całej siatkówki meczu, czyli tego o złoto, Aluron CMC Warta, Zawiercie mierzyła się z Bogdanką lub Lublin. I chyba trzeba powiedzieć, że w tym pierwszym spotkaniu zmiotła z parkietu Bogdankę Lublin Warta, bo naprawdę była to duża przewaga. Tak, zdecydowanie i myślę, że pierwsze dwa sety w wykonaniu zespołu z Zawiercia to było takie po kolei wytrącanie tych jeszcze argumentów, które Bogdanka miała po swojej stronie, a trzeci set do, do 14 przez Zawiercie wygrany, to już było po prostu tylko kopalnie leżącego, jak dla mnie. I yy. I to też trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie był taki tak, taka rywalizacja, w której obydwie drużyny wyrzuciły wszystkie swoje działa. Bardziej to można powiedzieć zespół z Lublina się wystrzelał ze wszystkich swoich możliwości, a z kolei zespół Zawiercia... Nie po wszystkie musiał sięgać, żeby ten Lublin w takich wymiarach pokonać, bo znakomity mecz rozegrał Aaron Russell i myślę, że jego dyspozycja też będzie tutaj bardzo istotna w tych najbliższych spotkaniach, ale z kolei y, aż tak bardzo nie, nie musieli zawiercianie odkrywać chociażby Bartosza Kwolka, który też... Wiele meczów w tym sezonie, w wielu meczach w tym sezonie odegrał u nich istotną rolę, więc ja wciąż czekam na takie mecze w tych playoffach, które yy, i poziomem emocji, i poziomem sportowym zaspokoją wszystkie te takie nasze niedobory, które mamy po, po tych poprzednich spotkaniach, bo yy, nie wiem, czy to jest wyłącznie kwestia tego po części na pewno też w sporej mierze, y, że ta rywalizacja do tej pory w playoffach toczyła się do dwóch zwycięstw, a nie do trzech, tak jak jest to w pełnym wymiarze i tak jak jest to w rywalizacji o medale, o brąz i w finale. Y, ale na pewno y, dosyć jednostronne były te rywalizacje, jakie dotąd widzieliśmy. No może rzeczywiście poza tą finałową pomiędzy Zaksą, Kędzierzyn-Koźle, a właśnie Zawierciem, która to rywalizacja myślę była takim... E, takim momentem, tak jak się mówi, że dla projektu Warszawa, który miał dużo problemów w tym sezonie, takim meczem założycielskim, e, był, e, był rewanż z Trentino, który pozwolił im awansować dalej w Lidze Mistrzów, także tak dla Zawiercia takim przełomem była właśnie ta rywalizacja z Zaxą, bo oni też swoje zawierowania w tym sezonie mieli. No tak, trzeba przyznać, że w bardzo dobrym momencie teraz e, Zawiercie jest i przed tym meczem pierwszym finałowym jeden z kolegów pytał mnie, czy ta Warta w tej Lidze Mistrzów to sobie jakoś świetnie poradzi. Powiedziałem, że no, raczej, raczej nie sądzę, żeby wygrała, a po tym meczu już nie wiem, czy, czy byłbym tak odważny w tych słowach. No może zwycięstwo to nie wiem, czy nie, nie, nie jest już za dużo, ale, ale na pewno dużo więcej oceniam szansę warty na osiągnięcie czegoś w Lidze Mistrzów niż jeszcze kilka tygodni temu. Tak, no, ale też pamiętajmy, kto tam jeszcze będzie w tej lidze mistrzów, czyli y, mistrz już Turcji, świeżo upieczony, czyli Zira Tankara z y, Tomaszem Fornalem. I dla mnie wciąż stawiony w roli faworyta i taki faworyt y, obrońca tytułu z Perugi z Kamilem Semeniukiem, więc myślę, że zwłaszcza na ten włoski zespół trzeba y, będzie zwrócić uwagę. Natomiast zawiercie jest bardzo mocno rozpędzone i trener Michał Winiarski ma ten komfort, że y, ale też rozgrywający Miguel Tawary, że może korzystać praktycznie z wszystkich opcji i one są bardzo mocne podczas gdy w tej rywalizacji finałowej z Lublinem, Lublinowi właśnie yy, brakuje tego, bo yy, o ile Wilfredo Leon odkuł się trochę i odbił się i, i, i gdzieś tam po takim okresie może trochę regeneracji, kiedy właśnie Lublin się z tą Liga Mistrzów pożegnał, yy, Wilfredo mówiąc kolokwialnie odpalił, yy, natomiast wciąż brakuje im tego takiego mocnego odejścia na ataku. Mateusz Malinowski oczywiście bardzo dobrze sobie radzi i też jest przede wszystkim yy, no takim asem w rękawie, którego myślę każdy trener chce mieć w swojej drużynie w kwadracie dla, zerwo, dla rezerwowych nie tylko ze względu na podwójną zmianę, ale przede wszystkim na zagrywkę. Natomiast gdyby tutaj Kevin Sasak myślę jeszcze był w w mocnej dyspozycji i byłby po prostu zdrowy, a nie po wszystkich swoich perypetiach związanych z urazem barku, to gdzieś tam ta równowaga w zespole z Lublina byłaby większa, a dzisiaj tych atutów więcej ma zawiercie. Ale żeby tak nie skreślać totalnie Lublina, to warto jeszcze powiedzieć, że teraz ten największy hatut może wejść do gry, czyli własna hala i to wiadomo, jak w tym zespole ważna jest zagrywka i to może być jakiś ratunek dla na nich chyba w tej rywalizacji finałowej, żeby to się nie zakończyło w trzech meczach. Tak, no ta zagrywka trochę tak ostatnio ze zmiennym szczęściem im, im sprzyjała i tutaj też po ich stronie z kolei ten wariant przyjęcia też jest bardzo istotny, bo wiele zespołów korzysta tak naprawdę z najbardziej najprostszego i najbardziej oczywistego rozwiązania, czyli kierowania zagrywek Wilfredo Leona, żeby tę najsilniejszą opcję ofensywną Lublinian jak najbardziej osłabić później. Więc to jest myślę bardzo istotne, a po stronie zawiercia tych zagrywających no naprawdę mamy, mamy znakomitych i Aaron Russell wspomniany wcześniej sześć czasów w ostatnim spotkaniu, więc to mówi samo za siebie. Poza tym mamy chociażby Mateusza Bieńka, no też jednego z najlepiej zagrywających środkowych. W związku z czym trzeba naprawdę naprawdę uważać, natomiast myślę, że Jedna i druga drużyna i Zawiercie i Lublin to są takie ekipy, o których, których ta zespołowość jest bardzo ważnym, bardzo mocnym elementem i taką, taką domeną. Każda z tych drużyn ma po swojej stronie zawodników, którzy są liderami, którzy w, tej role, w te role, kiedy trzeba, potrafią się wcielić. I myślę, że to będzie bardzo istotne. Ja liczę mocno na to, że w środę, kiedy będzie drugi mecz finałowy w Lublinie, ta rywalizacja finałowa się wyrówna. Dlatego, żeby po prostu na trochę dłużej potrwała i zaspokoiła nasze apetyty jako y, obserwujących te rywalizacje, jako kibiców, y, żeby te po prostu finały były godne finałów. To przejdźmy teraz jeszcze na chwilę do meczu o brązowy medal. Za nami wczoraj mecz w Warszawie. Projekt pokonał Asekoresowie 3 do 2. I to jak wyglądał ten mecz, jak było to wyrównane widowisko i jak też oba zespoły się prezentowały, mówi nam, że to będzie taka bardziej wyrównana rywalizacja i że tam można się spodziewać, że nie wiem, no, cztery albo nawet pięć spotkań nas czeka? No ja przyznam szczerze, że mnie zaskoczył wynik wczorajszego spotkania. Zwłaszcza też no, ten początek, prowadzenie 2-1, resowia, taka przebudzona resowia, która chyba sama nie wiedziała, co się z nią dzieje w tych ostatnich spotkaniach i w takich dosyć gorzkich słowach się zawodnicy nawet wypowiadali po tej przegranej rywalizacji półfinałowej. No i resowia, która fajnie zaczęła ten sezon, ale potem tych wahań było coraz więcej i tak naprawdę te, te problemy się powtarzały, że gdzieś tam te końcówki, takie decydujące momenty. Wtedy przychodziły te chwile zawahania, trudno było postawić im tę kropkę na D. Mm, więc pod tym względem zaskoczył mnie wynik tego, tego meczu pierwszego, bo, bo myślałam, że wyżej y, projekt ewentualnie wygra. Ten projekt mimo wszystko będący na fali wznoszącej. Zastanawiam się teraz, jak też na zespół wpłynie kontuzja Bartosza Bednoża, bo ja się nie spodziewam, żeby on do końca sezonu y, plus ligi zagrał i myślę, że jego występ w Lidze Mistrzów też może stać pod bardzo dużym znakiem zapytania w turnieju finałowym. A pamiętajmy, że jest to zawodnik, który przez długi czas tego sezonu, kiedy projekt Warszawa też miał swoje kłopoty i, i gdzieś tam musiał poukładać sobie na nowo ten swój system gry y, po zmianie trenera także, który zupełnie inną, y, inny charakter gry miał i, i, i sposób prowadzenia tej drużyny, y, że gdzieś tam z tego chaosu trzeba było na nowo wrócić do tych systemów, które dobrze się sprawdzają w plus lidze i które przynoszą wyniki, że oni się zaczęli z tego odgrzebywać i Bartek w tamtym okresie też bardzo często ciągnął te drużyny Był takim zdecydowanym liderem i dzisiaj, dzisiaj może go zabraknąć. Ciekawa jestem też jak i na takie morale i czysto sportowo wpłynie ewentualna jego nieobecność. W tym wczorajszym spotkaniu fenomenalne wejście Bartosza Firszta zamiast Bednoża w tym ostatnim secie, dodajmy, bo to też ważne w tym wszystkim, że to do Dopiero w tajbreku się wydarzyła ta nieszczęsna kontuzja. Zobaczymy jeszcze, jak długo potrwa leczenie bednoża. No ale właśnie dużo z świadkarzy podkreślało, że tą ławką wygrał projekt po tym spotkaniu. Czy to nie na wyrost trochę były twierdzenia, Twoim zdaniem? Projekt ma naprawdę silną ławkę. Ja myślę, że w takich meczach, yy, yy, kiedy wchodzisz na takim dużym ładunku emocjonalnym, jest duża adrenalina i też ta kontuzja Bartka Bednoża wydarzyła się na samym początku tajbreka. oczywiście wejść z kwadratu nie jest łatwo. Wiesz, za kogo wchodzisz, wiesz, w jakim momencie wchodzisz i o co się toczy rywalizacja, bo nie jest to taki zwyczajny mecz w rundzie zasadniczej. Więc gdzieś tam na tej fali, myślę, może być łatwiej wykrzesać z siebie taką motywację i koncentrację, yy, a wydaje mi się, że taką konkretną weryfikacją to dopiero są kolejne spotkania, kiedy musisz je zacząć właśnie y, od początku wyjściowej szóstce y, i, wtedy, i wtedy można jakieś wnioski wyciągać. Ale no, też pamiętajmy o tym, że Warszawa miała... Y, taki Tak ten sezon się dla niej układa, że jak popatrzymy sobie na przykład czy Fischta, czy Gomułki wcześniej, który wchodzi y, w meczu Ligi Mistrzów i, i też tym sobie jakby zaskarbia y, miejsce w wyjściowej szóstce na dalszą część sezonu, y, że gdzieś tam ten system się, y, się sprawdza, więc y, tutaj Bartek Gomułka naprawdę super sobie radzi w tej końcówce. Będzie mógł też się pokazać dzięki temu w y, reprezentacji Polski u Nikoli Grbicia. Yy, więc ja na te weryfikacje poczekam do momentu, w którym, w którym to będzie takie granie dla tych rezerwowych od samego początku. I też trochę inna odpowiedzialność do udźwignięcia. To teraz już wszystko Państwo wiedzą o rywalizacji, o medale w siatkarskiej plus lidze. Moim i Państwa gościem była Edyta Kowalczyk, przegląd sportowy ONET. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jeszcze przypomnę, że najbliższe spotkanie w środę, 29 kwietnia Bogdanka Luk zagra z z aluronem CMC wartą zawiercie w drugim spotkaniu finału, a dzień później w czwartek resowia podejmie projekt. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Grzegorz Nowaczyk, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Reklama.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 Klamie to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 20.30. Kamilolak, zapraszam, sprawa Andrzeja Poczobuta jednoczyła wszystkich ponad podziałami, mówił premier Donald Tusk. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi został uwolniony podczas wymiany więźniów, w której każda ze stron wypuściła pięciu uwięzionych. Szef rządu wskazywał, że był to wysiłek wielu osób, tak w kraju, jak i za granicą. Tym razem współpraca sojusznicza, determinacja naszych służb i dyplomatów i bardzo solidne wsparcie ze strony Waszyngtonu doprowadziło do tego szczęśliwego finału. Oprócz Andrzeja Poczobuta do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gaweł, a także Białorusin, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo Białoruś uwolniła dwóch obywateli Mołdawii. Państwa inicjatywy Trójmorza są zgodne. Czas na przyspieszenie prac przy wspólnych projektach infrastrukturalnych oraz energetycznych. W Dubrowniku obraduje szczyt Trójmorza. Pierwszy dzień w całości był poświęcony politycznym konsultacjom. Jesteśmy gotowi do tego, aby być bramą północy dla amerykańskiego gazu dla całego regionu, zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Ja mówię o możliwościach Morza Bałtyckiego, polskich terminali, w Świnoujściu, inwestycji w terminal pływający na Morzu Bałtyckim. Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla budowania odpowiedzialności i niepodległości właściwie energetycznej państw inicjatywy Trójmorza. Jutro większość rozmów skupi się na sprawach współpracy gospodarczej. Z Polski do Chorwacji przeleciało 50 przedstawicieli biznesu. Górnicy lubelskiej kopalni Bogdanka zapowiadają protest. To odpowiedź na działania zarządu, które zdaniem pracowników zagrażają bytowi kopalni. Cztery działające w spółce związki zawodowe zaplanowały akcję majówka dla rodziny. Nie będziemy w tym czasie wydobywać węgla, zapowiada przewodniczący Związku Zawodowego Przeróbka Jarosław Niemiec. Kilka osób będzie musiało przyjść, żeby zrobić obserwacje, obwodnienie elektrycy szybowi, czyli ci, którzy są potrzebni, żeby się kopalnia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 Trzeba zauważyć, że spółka znajduje się w trudnej sytuacji. Zauważamy, że ceny węgla spadają. W 2025 roku spadły około 30%, w 2026 roku około 15%. Węgiel jest dotowany w kopalniach śląskich. To powoduje też pewną presję cenową dla Bognance. Zarząd kopalni deklaruje, że jest cały czas gotowy do rozmów ze związkami zawodowymi, ale negocjacje muszą opierać się na zrozumieniu realiów, w których funkcjonuje spółka. Radio 24. Jest 20.33, a w naszym studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór, Dobry witaj. Wieczór. Za moment tematy międzynarodowe, ale ten temat najważniejszy, inaczej być nie może, też pierwszy, który się pojawi, to uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Oczywiście, to jest dzisiaj wiadomość numer jeden. Bardzo wszyscy się cieszymy, że Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach w białoruskim więzieniu wreszcie wyszedł na wolność. Porozmawiamy o tym z moim gościem. Co to oznacza dla relacji także polsko-białoruskich, to rzeczywiście jest jakiś przełom, który może doprowadzić nas jeszcze do jakichś innych wydarzeń, więc to będzie na pewno w dzisiejszej audycji, a w drugiej części drugi ważny temat, czyli wizyta króla Karola III w Stanach Zjednoczonych i to, jak to wpłynie na relacje amerykańsko-brytyjskie. Po więcej zapraszamy już teraz do Polskiego Radia 24. Świat w powiększeniu. Po ponad pięciu latach spędzonych w białoruskim więzieniu uwolniony został polski dziennikarz Andrzej Poczobut. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi trafił do Polski w wyniku wymiany w formule 5 na 5 obywateli różnych państw skazanych w Białorusi i w Rosji, m.in. za szpiegostwo oraz pięciu obywateli Białorusi zatrzymanych głównie na terytorium Unii Europejskiej. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta było jednym z głównych polskich warunków powrotu do kontaktów z Białorusią. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na świat w powiększeniu, w który dziś zaczynamy od przełomu w tych relacjach Warszawy i Mińska, który doprowadził właśnie do uwolnienia Polaka. A przy naszym telefonie dr Paweł Usow, białoruski Polak. Wiemy o szczegółach tej operacji, a to można tak Ją ująć, to była wymiana pięciu szpiegów rosyjsko-białoruskich, bo tam było dwa obywatele Rosji, jedna obywatelka i pięciu obywateli hmm, krajów Unii Europe Europejskiej, w, w tym dwa obywatele Polski. Warto przypomnieć również o że. Hable, który został aresztowany w tamtym roku i oskarżony o szpiegowstwo na rzecz Polski. Także tutaj raczej w grę wchodziły zupełnie inne mechanizmy i zupełnie inne cele, w tym cele rosyjskie. Chociaż tak, Andrzej Poczobut był tym głównym przedmiotem dyskusji. Przepraszam, że tak to. Ujmuje, ale się często pojawiał na linii kontaktów i komunikacji Warszawa-Mińsk. Niemniej jednak Łukaszenkę do końca trzymał Andrzeja Poczubuta w jakości takiego zakładnika geopolitycznego, żeby wymusić na Polsce pewne ustępstwa głównie dyplomatyczne, polityczne, żeby rozbrozić stosunki, a jednocześnie stosował rozmaite prowokacje, z tym e, nielegalną migrację i e, elementy kontrabandy, które prowokowały stronę polską. Teraz tak, teraz Teraz obserwuję... rzeczywiście obserwujemy pewną zmianę, przyzna pan. Z jednej strony wypuszczenie potrzeby, czy też zgoda wreszcie na to wypuszczenie. Oczywiście w zamian za uwolnienie przez stronę polską białorusko-rosyjskich szpiegów. Ale także ten kryzys na granicy, o którym pan wspomniał, on także... Ucichł. Czy to jest sygnał, że w tych relacjach polsko-białoruskich rzeczywiście coś się zmienia? Czy też nie powinniśmy mieć zbyt wielkich nadziei? To z jednej strony tak. Obserwujemy, że trendy są, można takich oceniać jako pozytywne. Niemniej jednak musimy też brać pod uwagę, że Łukaszenka nie jest samodzielny w orientacjach geopolitycznych i dość często... Te relacje, które się wydawały, że już e, wychodzą na e, poziom rozmrożenia, no, nagle stają się zawieszone z powodu rozmaitych prowokacji. Jedna z takich prowokacji, możemy sobie przypomnieć, było na początku listopada, kiedy przez terytorium Białorusi na terytorium Polski zaleciały kilkudziesiąt dronów rosyjskich, co e, spowodowało dość poważne obniżenie stosunków i zamknięcie granicy całkowicie granicy białorusko-rosyjskiej. No, niemniej jednak Polska wysyłała dość otwarte sygnały o gotowości porozumienie i gotowości kontaktu, w tym przez otwarcie wszystkich przejść granicznych między Białorusią i Polską. Łukaszenka rzeczywiście się spodziewa, że też za pomocą administracji Trumpa i Johna Cole dojdzie do aktywizacji stosunków dyplomatycznych i politycznych, a to dla Łukaszenka ma podstawowe znaczenie, ponieważ może oznaczać, że... Tą grę, czy tą polityczną wojnę z Zachodem i przede wszystkim z Polską wygrał, ponieważ rozmnożenie dyplomatycznych stosunków pomiędzy Białorusią a Polską, powrót dyplomatów, ambasadorów do Białorusi, białoruskich ambasadorów do Polski oznacza, że... uznają za dyktatora, ale już wchodzi nie podejście moralne, lecz tak zwane realpolitik. Transakcyjne I może to... tak jak przynajmniej to lubi określać prezydent Trump, którego administracja, dodajmy, odegrała dużą rolę w tych negocjacjach, zwłaszcza wysłannik Trumpa, John Cole na Białoruś. John Cole podkreślał, że wielokrotnie próbował rozmawiać z Łukaszenką a propos Poczobutę, prosił jego o uwolnienie, lecz doszło do dopuszczenia, e, Andrzeja Poczobutę tylko, tylko teraz. E, prawdopodobnie to jest związane również z e, pozycją Rosji, bo Rosja chciała wymienić dwóch swoich obywateli i na pewno w tym kierunku Andrzej Poczobut był takim zasobem strategicznym przede wszystkim dla, dla Rosji i pamiętamy, że Andrzej Poczobut Andrzej próbowano zamieścić na liście dla wymiany pomiędzy krajami w tym Stanów Zjednoczonych i Niemiec jeszcze dwa lata temu, niemniej jednak Polska w tej kwestii została ominiona. Powiedzmy tak, że teraz udało się jednak, również dzięki pozytywnym relacjom pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jednak zrobić Andrzej Poczybutę e, figurą numer jeden w tych negocjacjach. Czy według Pana ta dzisiejsza wymiana więźniów pokazuje, że reżim, tutaj szukam właściwego słowa, trochę zmiękł, czy jest wciąż niezmiennie, skrajnie represyjny i należy spodziewać się, że za tych, których wypuścił na wolność, wkrótce uwięzi kolejnych. Bo niektórzy eksperci zwracają uwagę, że właśnie taki proceder można zauważyć w działalności tego reżimu, że Łukaszenka uwalnia więźniów, ale później szybko więzi kolejnych. No, ja tutaj nie mam żadnych złudzeń a propos sytuacji wewnętrznej, a propos strategii wewnątrzpolitycznej ze strony Łukaszenka. Nie dojdzie do takich procesów, które mieli miejsce na przykład po roku 2006 czyli po roku 2010, kiedy po rozpoczęciu negocjacji i ociepleniu relacji pomiędzy Białorusią a Zachodem dochodziło też o, do ocieplenia Pewnego politycznego na Białorusi, tak zwanej liberalizacji, kiedy pozwalano na działalność organizacji pozarządowych, politycznych, mediów opozycyjnych i tak dalej, tak jak to działało do roku 2020. Niemniej jednak kryzys, który miał miejsce w roku 2020, był na tyle potężny, że zmusił Łukaszenkę do totalnych represji, wyniszczenia całego społeczeństwa obywatelskiego, tak zwanych czystek politycznych na wszystkich poziomach państwowo-społecznych. Także nie zważając na to, że retoryka ze strony Łukaszenka powoli się zmienia i rzeczywiście idzie na ustępstwo jedynie w relacjach z Stanami Zjednoczonymi, ponieważ pozostaje nieugięty pod presją, Polityczną i gospodarczą. Nie oznacza to, że wypuszczenie nawet wszystkich więźniów politycznych, a ich jest e, teraz około 700 osób znajdujących się w więzieniu, zupełnie nie oznacza koniec represji i Otwarcie reżimu e, na zachód e, czy otwarcie reżimu na aktywność społeczno-polityczną e, społeczeństwa obywatelskiego też nie, nie możemy zapomnieć jednego podstawowego faktu, mhm. że Białorusi jest częścią strategicznej przestrzeni i bardzo ważnym zasobem strategicznym i wojskowym e, w rękach Rosji. I Rosja nie dopuści ani takiego głębokiego i rozszerzonego ocieplenia i relacji pomiędzy reżimem Łukaszenka a Zachodem, a również, a również nie dopuści do do tego, żeby Białoruś w jakiś sposób wyszła spod wpływów rosyjskich informacyjnych i strategicznych. Także tak, będzie wypuszczał, będzie, się, będzie handlował więźniami tym politycznymi, jednak w każdym razie nie zmieni to charakteru funkcjonowania systemu jako takiego. Panie doktorze, to jeszcze jedna sprawa na koniec, tak jak pan wspomniał. Oprócz Andrzeja Poczebuta do Polski wrócili Grzegorz Gaweł, obywatel Białorusi oraz dwóch Mołdawian. Polska natomiast zwolniła archeologa Aleksandra Butiagina, który początkowo miał być przekazany Ukrainie. Kijów oskarżał go o nielegalne wykopaliska i kradzież zabytków na Krymie. Czy to według pana może jakoś wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie? Myślę, że nie, nie wpłynie to w sposób jakiś dramatyczny na relacje ukraińsko-polskie. Moim zdaniem nie mam na razie informacji, ale moim zdaniem odbywały się konsultacje prawdopodobnie pomiędzy Warszawą a Kijowem, a propos tej postaci. Poza tym nie ma on znaczenie aż takiego strategicznego dla Ukrainy, ideologicznego, żeby to stało się przyczyną dla obniżenia relacji, czy, czy kryzysu w relacjach. No, poza tym, jak już mówiłem, prawdopodobnie Ukraina się zgodziła na taką wymianą, co oznacza, że dla Ukrainy jest najważniejszym akurat zachowywać te dobre i otwarte relacje z e, Polską, a nie walczyć, czy wymagać na Polakach wydanie nieznaczącej moim zdaniem dla Ukrainy postaci. Mhm, postaci. Jak... Aleksander Butiagin. Doktor Paweł Usow, białoruski politolog wykładający na Uniwersytecie Warszawskim był Państwa i moim gościem w pierwszej części świata w powiększeniu, panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Świat w powiększeniu. Brytyjski parlament nie przeprowadzi postępowania mającego na celu wyjaśnienie, czy premier Keir Starmer wprowadził deputowanych w błąd. Chodzi o sprawę Petera Mandelsona, który we wrześniu został odwołany ze stanowiska brytyjskiego ambasadora Stanów Zjednoczonych z powodu relacji z Jeffreyem Epsteinem. Kirst Starmer utrzymuje, że dyplomata kłamał na temat swoich relacji z finansistą, a urzędnicy nie przekazywali mu wszystkich informacji dotyczących Petera Mandelsona. Grunt pod liderem partii pracy jednak się kruszy i nie brakowało pytań, jak długo utrzyma się u władzy. A do grupy problemów szefa rządu dołożyć można m.in. skomplikowane relacje między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, które w tych dniach za oceanem próbuje ratować król Karol III podczas oficjalnej wizyty. Teraz y, król Karol y, już niedługo wystąpi przed połączonymi Izbami kongresu na Kapitolu zbierają się właśnie już kongresmeni, żeby wysłuchać przemówienia brytyjskiego monarcha. A z nami jest dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, to zacznijmy od tej sprawy brytyjskiego premiera. O co dokładnie chodziło? Dlaczego deputowani, zwłaszcza partii konserwatywnej, którzy chcieli tego postępowania, zarzucają Starmerowi wprowadzenie w błąd? Tu chodziło o to, że... W momencie, kiedy zapytano premiera Starmera na jednym z sesji pytań właśnie do, do, do brytyjskiego premiera, która się co, co każdą środę, czy e, były ambasador Mendelssohn przeszedł wszystkie wymagane procedury sprawdzenia, dopuszczenia go do tajnych informacji, e, no to premier Starmer powiedział wtedy, że tak przeszedł, że ten, ten proces due diligence tak zwany został przeprowadzony. Natomiast chodzi o to, że w ogóle proces mianowania Petera Mendelsona na stanowiska ambasadora jest nie do końca przejrzysty, nie wiadomo e, do końca jak, jak on przebiegał, natomiast zgodnie zeznaniami, które dzisiaj również Jurli Morgan, McSweeney, były doradca strategiczny premiera Starmera e, i Philip Barton, e, osoba, która zajmowała e, czołowe stanowisko jeśli chodzi o służbę cywilną w. Ministerstwie Spraw Zagranicznych Brytyjskich mówią o tym, że była presja ze strony właśnie e, Downing Street 10 na to, żeby Petera Mendelsona mianować i że zanim przeprowadzono wszystkie potrzebne procedury, łącznie z procedurą sprawdzenia pod kątem bezpieczeństwa kontaktów międzynarodowych Petera Mendelsona, to już ogłoszono publicznie, że on będzie tym ambasadorem i potem była no może nie wprost, ale jednak presja na urzędników msz żeby jak najszybciej tą operację przeprowadzić. I tutaj to się zarzuca premierowi, że, że tu miał, miałby ewentualnie wprowadzić w błąd parlament, nawet jeżeli zrobił to nieumyślnie, bo tutaj warto zaznaczyć, że w tej sytuacji i nie ma to za bardzo znaczenia nieomyślnie czy umyślnie. Zczyna się śledztwo takie samo, które dotknęło byłego premiera Johnsona w związku z Partygate. Tutaj e, Kirsten Starmer zdecydował się na tak zwany free line whip, czyli najwyższy poziom dyscyplinowania swoich parlamentarzystów. Ostatecznie tylko 15 z nich wyłamało się i zagłosowało przeciwko swojemu premierowi z lewego skrzydła partii. E, pracy, natomiast 56 wstrzymało się od głosu yy, i to pokazuje, że yy, no, są pęknięcia wewnątrz partii pracy i wypowiedzi dużej części polityków, yy, zwłaszcza klubu parlamentarnego, są takie, że no, trzeba będzie chyba dokonać zmiany premiera yy, i większość obserwatorów, polityków czy analityków brytyjskiej sceny politycznej przewiduje, że Starmer może dotrwać mniej więcej do 7 maja do wyborów lokalnych i dewolucyjnych w Walii i Szkocji, bo jeżeli sondaże się potwierdzą, no to skala porażki partii pracy będzie już tak duża, że jego pozycja będzie praktycznie nie do obrony, chociaż już w tej chwili mówi się o tym, że to jest no, premier, który w zasadzie oczekuje na, na, na, na w cudzysłowie zgilatynowanie Własną czy to oznacza przyspieszone wybory, czy to oznacza po prostu wymianę postaci na czele rządu z grona deputowanych partii pracy? To nie musi oznaczać, oczywiście przyspieszonych wyborów może, bo być może nowy, nowa, nowy lider Partii Pracy będzie chciał mieć mandat również od wyborców. Natomiast jeżeli no, powiedzmy, kierownictwo Partii Pracy uzna, że nie jest to dobry moment na przeprowadzenie wyborów, to nie musi być. To będzie po prostu zamiana w takim samym stylu, w jakim Partia Konserwatywna zmieniała kilku swoich premierów w czasie poprzedniej. Poprzednich lat poprzednich kadencji brytyjskich parlamentów. Tutaj mówi się o co najmniej kilku nazwiskach. Mówi się o Angeli Reiner, byłej wicepremier w rządzie Kiera Starmera. Mówi się o Wasie Streetingu, ministrze zdrowia. Mówi się też o burmistrzu większego Manchesteru Andy Barnamie, który mógłby Kandydować na to stanowisko, gdyby któryś z deputowanych Partii Pracy zrzekł się mandatu po prostu i umożliwił mu, mu startowanie w wyborach uzupełniających. On próbował to zrobić w wyborach uzupełniających w okręgu Gordon and Denton, ale właśnie Kirchstarmer to zablokował. Yy, Komitet, który decyduje o możliwości startu przez e, polityków Partii Pracy w wyborach, po prostu nie, nie zgodził się na to, żeby on w tych wyborach wystartował. Natomiast on nie jest, jest wykluczony, że, że będzie. Więc już są nazwiska, pojawiają się, no jest jeszcze Ed Miliband, czyli minister e, energii i, i Net Zero. E, I te nazwiska krążą już w obiegu. Być może jeszcze kilka nazwisk się pojawi w momencie, gdyby naprawdę ten wyścig o, o, o fotel e, przewodniczącego Partii Pracy, jednocześnie Premiera Wielkiej Brytanii się rozpoczął. Natomiast no, jakość rządu kierera Starmera, to, że w ciągu dwóch lat roztrwonił w zasadzie większość swojego kapitału politycznego, że ma bardzo słabe notowanie, zarówno on, jak i cały jego rząd. A z czego te problemy... wynikają te niskie notowania? Czy ta sprawa Kołaśnie. Mendelsona to jest coś, co tylko jest jednym z elementów większej układanki? Tak. To jest, tylko i wyłącznie, to jest tylko i wyłącznie jeden z, z, z elementów. To jest w zasadzie czynnik, który no, dociąża, można powiedzieć, premiera Starmera i w zasadzie przesądza jego losie. Natomiast tu chodzi o słabe wyniki gospodarcze, o to, że podniesiono podatki na bardzo wysoki poziom, o to, że partia pracy nie potrafiła obciąć wydatków socjalnych, że nie radzi sobie z masową migracją, którą odziedziczyła zresztą po poprzednich po rządach partii konserwatywnej i jeszcze wcześniej swoich własnych że mamy y, problemy, jeśli chodzi o, o farmerów brytyjskich, bo, bo tam było... Y, y, y w pewnym momencie zostały obłożone te farmy podatkiem przy przekazywaniu spadku, bo, bardzo dużym, co oczywiście ograniczało możliwość dziedziczenia. E, poziom przestępczości, e, zwłaszcza takiej drobnej, małej jak kradzieże sklepowe, ale też bardziej poważnej z użyciem e, noży na przykład w dużych miastach brytyjskich jest bardzo wysoki. No, rady, radykalny islam, który zaczyna się coraz bardziej, można powiedzieć, panoszyć się w Wielkiej Brytanii e, i, i takie poczucie zagrożenia Brytyjczyków, tych rdzennych, że że no, tracą w zasadzie yy, no, swój własny dom. Yy, no, to wszystko się składa na to, że, że pozycja premiera Starmera i jego rządu jest, jest słaba. No i do tego jeszcze możemy dodać w tym momencie wojnę w Zatoce Perskiej, wysokie ceny paliw, a jednocześnie yy, no, fatalny wizerunkowo yy, fatalną wizerunkowo reakcję na tę wojnę w momencie, kiedy no, tydzień, czy w zasadzie no, tydzień zabrało wysłanie jednego niszczyciela rakietowego na Cypra i tak po drodze on musiał, musiał zawinąć do portu, bo szwankuje jego napęd, więc to no świadczy o dosyć słabym stanie również brytyjskich sił zbrojnych i zwłaszcza marynarki wojennej, która na swego czasu była po pierwsze najpotężniejsza na świecie, faktycznie bardzo sprawna, a jednocześnie przez wiele lat była powodem do dumy dla Brytyjczyków. Z tego opóźnionego zaangażowania w tę wojnę, czy też w ten konflikt w, oczywiście po stronie defensywnej jest także bardzo rozczarowany prezydent Trump, i też to właśnie przyczyniło się do pogorszenia relacji między Londynem a Waszyngtonem. Dzisiaj mówimy, że król Karol III jest w Waszyngtonie, oczekiwane jest na kapitolu jego przemówienie. Czego pan się spodziewa w tym przemówieniu od Karola? O czym on może mówić? Jakie akcenty stawiać? I co on tak, tak naprawdę może zdziałać podczas tej wizyty na rzecz poprawy relacji amerykańsko-brytyjskich? W mediach brytyjskich pojawiły się doniesienia na temat tego, o czym może Karol III powiedzieć. Jedną z rzeczy jest no właśnie długoletni sojusz brytyjsko-amerykański. Wspólna tradycja kulturalna, wspólna tradycja prawna. To, że współpraca brytyjsko amerykańska przyniosła nie tylko korzyści dla obu państw, ale również szerzej nawet dla, dla całego świata. Że specjalne relacje dalej będą miały, będą, będą miały znaczenie. Ma się również odnieść do, w swoim wystąpieniu do kwestii właśnie afery Epsteina. Więc tutaj jest, jest szereg, szereg takich, yy, takich motywów, które mają zostać w tym przemówieniu podjęte oczywiście no, ostateczny kształt przemówienia poznamy w momencie, kiedy on zostanie ogłoszone. Natomiast warto zauważyć, że myślę, że tą główną część zadania, czyli polepszenia relacji brytyjsko-amerykańskich, para królewska będzie wykonywała właśnie w prywatnych spotkaniach, w prywatnych rozmowach. A warto zauważyć, że prezydent Trump ma bardzo duży szacunek i taki podziw, można powiedzieć, prywatnie dla, dla, dla rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii. Tutaj myślę, że, że brytyjscy politycy opatrują szansę na to, że razem z umiejętnościami dyplomatycznymi Karola III, że będzie, będzie on miał po prostu wpływ na to, że te relacje się poprawią. Chociaż nie należy się spodziewać na przykład tego, żeby Amerykanie zgodzili się na przekazanie Maurytusowi wysp Wyspczago z wielu powodów, ale również dlatego, że właśnie poczuli się zawiedzeni reakcją brytyjską na wojnę w Zatoce Perskiej z Iranem. No i A to jeśli chodzi o Falklandy, bo to, to jest, też jest temat, który pojawiał się w, w, w takich domysłach, co prezydent Trump mógłby ewentualnie zrobić, żeby ukarać w cudzysłowie Wielką Brytanię za to opóźnione zaangażowanie, że właśnie wycofać poparcie dla stanowiska brytyjskiego w sprawie falu. Trumpów. Mógłby wycofać poparcie. Mówiło się też o zniesieniu ewentualnie embarga na nowoczesną broń dla Argentyny. No i być może również reakcja w stylu no, to, to nie jest nasza wojna, gdyby znowu Argentyna próbowała e, siłowo Falklandę odzyskać tak jak to miało miejsce w latach 80. No wtedy Amerykanie udzielili jednak znaczącej pomocy Brytyjczykom i i, no, i, no, no, i ta wojna skończyła się pozytywnie w Wielkiej Brytanii. Natomiast e, teraz to myślę, że będzie wymagało nie tylko tej wizyty, oczywiście parę królewskiej, bo ona może przynieść e, takie no taktyczne polepszenie relacji, ale również tego, żeby przyszły rząd czy kolejny premier brytyjski również no, podszedł trochę inaczej do relacji transatlantyckich i faktycznie postawił na, na podtrzymanie specjalnych stosunków, o których różnie się mówi, że, że no, niby, niby jeszcze funkcjonują, ale już nie do końca, że jednak obie strony w zmienionej sytuacji na świecie powinny dokonać przeglądu być może tych specjalnych relacji. Natomiast nie ma na co ukrywać, że i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone są siebie partnerami gospodarczymi, że brytyjski przemysł zbrojeniowy Uczestniczy w uczestniczych programach modernizacyjnych i rozbudowy armii amerykańskiej, że sprzęt amerykański jest używany w Wielkiej Brytanii na przykład w dziedzinie odstraszania nuklearnego. Więc tutaj myślę, że, że to jest kwestia po prostu... No właśnie... Dogadania się. Dogadania się z, z działania króla, który, który ma wieloletnie doświadczenie na arenie międzynarodowej i jest w stanie takie delikatne tematy, zwłaszcza w prywatnych rozmowach, podjąć. No i potem oczywiście, no właśnie no, to, to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czy ewentualna zmiana premiera po 7 maja, no bo on będzie mógł niejako czystą kartą zacząć znowu współpracę z Amerykanami. Doktor Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, na przemówienie króla. Dziękuję. Cały czas czekamy i na tym kończymy to wydanie Świata w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. reklama.